Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 54. Mówi Thomas Lee. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Audycji, która z jednej strony bardzo, bardzo, bardzo hołduje i koncentruje się na czytelniczej, molno-książkowej pasji. Aczkolwiek robiąc to w niekonwencjonalny dosyć taki sposób a z drugiej strony jest ta audycja przede wszystkim zogniskowana na myślach, przemyśliwaniu, refleksjach, spontanicznych dygresjach. Taki niekonwencjonalny, zakulisowy, pamiętnikarski charakter. I dzisiejszy rozdział stanowi ciąg dalszy specjalnego cyklu pobocznego, dedykowanego czemuś innemu niż zwykle w tej audycji. Zwykle bowiem opowiadam o jakichś książkach, wykorzystując je jako inspirację do różnorakich refleksji. Przytaczam czytelnicze różne ciekawostki i tak dalej i Natomiast z biegiem czasu zebrałem sobie dosyć pokaźny zbiór najcenniejszych dla mnie złotych myśli, na które napotykałem tu i ówdzie w owych książkach jak również gdzieś w różnych artykułach, na blogach, w bardzo różnych miejscach i postanowiłam stworzyć osobny, specjalny, dedykowany cykl zogniskowany właśnie na tychże złotych myślach, w którym to cyklu chcę opowiadać dlaczego te akurat cytaty są dla mnie ważne, w jaki sposób mi pomagają w życiu, do czego mnie inspirują. Także dziś po prostu ciąg dalszy. Jest to, o ile dobrze pamiętam, już czwarty odcinek tegoż specjalnego cyklu, tej specjalnej serii. Przechodzę więc do notatek, hmm. żeby sprawdzić, jak już to cytaty w dalszej kolejności czekają na dziś. I tak mamy cytaty dotyczące wiary. Moc... Hmm oraz kluczowa rola wiary miast nadziei. Cytat idzie tak: nie możesz mieć nadziei, musisz wierzyć. Nadzieja nie ma mocy lub siły, lecz wiara tak. Z wiarą możemy dążyć ku naszemu przeznaczeniu, ku naszemu ostatecznemu przeznaczeniu. To tutaj, wiesz, jak czytam ten cytat i konkretnie czytam te słowa: nie możesz mieć nadziei, musisz wierzyć nadzieja nie ma mocy lub siły yy, i tak dalej, to w domyśle mi się to kojarzy w ten sposób, że nie możesz mieć tylko nadziei. Właściwie to, wiesz, a cytat tak na marginesie jest cytatem z Dolores Cannon. Hmm. Z jakiej książki? O, nawet nie napisałem z jakiej, więc być, być może to jest cytat z jakiegoś po prostu wywiadu z nią. W każdym razie, albo po prostu nie, nie zapisałem książki, ale mniejsza o to. Cytat ten, na co wskazuje. Hmm. Już za chwilę opowiem. Jeszcze jeden, bardzo zbieżny, tym razem z Matrixa. Być może kojarzysz ten kultowy film, zresztą niedawno wznowiony, gdzieś tam odnowiony, cyfrowo odświeżony, odkurzony. Hmm. Chyba nawet ma jakąś tam rocznicę. Dwudziestolecie, czy ile? Hmm. Ale mniejsza. Cytat z Matrixa. Nie myśl o tym. Musisz to wiedzieć. Hmm. Jeszcze inny cytat. Twoje przekonania, prawdziwe czy nie, kształtują twoje życie. Tenże cytat znowuż z Rondy Burn z książki pod tytułem Siła. Hmm. Więc, wiesz, zerknę jeszcze sobie. Hmm. OK, więc te wszystkie cytaty odnoszą się do jednego i tego samego zagadnienia, dosyć istotnego, stanowiącego dla mnie ambicje. Tak to ujmę. To zagadnienie mógłbym sprowadzić do nadziei w porównaniu z wiarą. Wiesz, zagadnienie, które wpisuje się w o wiele większy blok tematyczny myślenia pozytywnego, świadomej kreacji własnej rzeczywistości. Niektórzy nazywają prawem przyciągania, sekretem. Jakkolwiek nazwać, mamy model, w którym obieramy z premedytacją sposób myślenia, który ma nam sprzyjać. Obieramy jakiś konkretny sposób myślenia, z takim zamierzeniem, żeby nam sprzyjał. Zastanawiamy się, jaki sposób myślenia mógłby nam sprzyjać. Wiesz, w największym uproszczeniu można by rzec, że takim sposobem myślenia będzie po prostu optymizm. Niemniej jednak jest to o wiele bardziej rozbudowane zagadnienie, o którym już niejednokrotnie opowiadam w różnych, w różnych audycjach, w różnych rozdziałach, w różnych odcinkach. Hmm. I można by rzec, że u podstaw tego wszystkiego, u podstaw tego pozytywnego myślenia tak zwanego, czy świadomej kreacji własnej rzeczywistości, leży tak właśnie kwestia nadziei w odniesieniu do wiary. Hmm. Czy tam jeszcze jedno, bardzo istotne słowo klucz się pojawiło w tych cytatach. Przekonania. Które to słowo klucz przytacza ronda? Przekonania. Prawdziwe lub nie, ale przekonania. To jest bardzo istotne, że ono zwraca uwagę tam na to, że prawdziwe czy nie, to przekonania tworzą twoje życie, twoją rzeczywistość. Czyli nie ma właściwie znaczenia, czy przekonania, jakie w sobie nosisz, są słuszne. Znaczenie ma to, że są one przekonaniami. Że są, innymi słowy, twoją oczywistością, twoją prawdą. Więc co jest twoją oczywistością, co jest twoją prawdą, z automatu tworzy twoje życie. Wiesz, z jednej strony to jest trochę zagrożenie, gdyż można tam wrzucić cokolwiek. I nie jest tak, że musi to być wiarygodne. Czy słuszne. A więc jest ryzyko, że nasze życie mogą tworzyć Jakieś fałszywe przekonania. Tak naprawdę niesprzyjające nam, ograniczające. Ale z drugiej strony, jakież to swobodne pole nam daje do kreacji? Kiedy nie musimy się wcale ograniczać na przykład tym, co wypada, co nie wypada, tym, co się przyjęło lub nie przyjęło, konwenansami, tradycją, zwyczajami, powszechnością czegoś lub rzadkością, kiedy możemy to wszystko w ogóle pominąć i samemu od podstaw zastanowić się i decydować, czego my tak naprawdę chcemy, my, ja jako ja, w ogóle nie zwracając uwagi na nic innego, tylko jakbym mógł mieć wszystko, czego chcę, jakbym mógł żyć dokładnie tak, jak chcę, jakbym mógł, jak poetycko tak rzec, namalować świat takim, jakim bym chciał go widzieć, nie zwracając uwagi na prawdopodobieństwo, na to, ile moja wizja miałaby zwolenników potencjalnie i tak dalej i tym podobne. Jeżeli pozwolę sobie faktycznie zacząć z poziomu tej czystej kartki i taką wizję w sobie nosić, pielęgnować, ile to może zmienić. Pewnie, można się domyślać, jest sporo osób, które nie odważają się na coś takiego. Co się stanie, jeżeli ktoś się odważy? Jak, w jaki sposób mogłoby to wpłynąć na twoje życie? W jaki sposób mogłoby to wpłynąć na twoje samopoczucie? A w jaki sposób mogłoby to wpłynąć ogólnie, wiesz, globalnie, gdyby więcej osób objęło taką postawę? Myślę, że można przynajmniej przypuszczać, rezultatu. Natomiast, wiesz, pragnę zauważyć, że kiedy obierasz jakąś wizję, jak to określiłem, kiedy już wiesz czego chcesz, wiesz na przykład jakim chciałbyś czy chciałabyś widzieć świat wokół ciebie. jakie zasady czy wartości są dla ciebie najistotniejsze, są na szczycie twoich priorytetów i chcesz się tym kierować w życiu, kiedy już to wszystko wiesz i masz więc w związku z tym zdefiniowany koncept sposobu myślenia, jaki obierasz, żeby się tym wszystkim kierować na co dzień, to masz dwa wyjścia. Dwie możliwe, alternatywne aczkolwiek opcje. Jedną z nich jest mieć nadzieję, że przynajmniej coś z tego się ziści. Albo na przykład mieć nadzieję, że wszystko to się ziści. Albo mieć nadzieję, że wszystko to się ziści, jeśli nie prędzej, to przynajmniej później. Ale jednak, że coś dobrego Zrobisz dla siebie, dla swojego życia, czy dla tego świata mieć nadzieję. To jest jedna opcja. Druga opcja to wierzyć. A właściwie ja znacznie bardziej preferuję określenie wiedzieć. Gdyż wierzyć, wiara, to nadal, chociaż silniejsze od nadziei, to jednak nadal gdzieś tam insynuuje coś, jakąś niepewność, coś niepewnego. Coś, co wymaga dopiero co przekucia w jakąś ostateczną formę, ale jeszcze nią nie jest, jest w trakcie. Jakieś niedopowiedzenie za tym stoi, jeżeli tak wniknąć. Jak się czujemy kiedy mówimy o wierze? Wiesz, wiara, na przykład wiara w Boga, tak abstrakując znowu, gdzieś tam odchodząc w dygresję poboczną. Powiem ci, że nie podoba mi się to określenie wiara w Boga. Jeżeli wierzysz w Boga, wiesz, to ja osobiście ja osobiście wierzę w Boga. Przy czym ja nie przepadam za ujmowaniem tego w taki sposób, że wierzę w Boga. Jako, że ja to tak czuję w sobie, ja, że ja wiem, że ów Bóg istnieje. Dla mnie istnieje. W sensie w moim świecie istnieje. W Twoim oczywiście nie musi. I nie uważam, że w związku z tym, jeżeli na przykład w Twoim świecie Bóg nie jest elementem integralnym Twojej rzeczywistości, to nie uważam, że się mylisz, czy że czegoś Ci brak. Po prostu podążasz równoległą jakąś tam ścieżką, acz niezależną, która wcale nie musi mieć wiesz, wspólnego czegoś z moją ścieżką. Nie muszą się one pokrywać ze sobą. Mogą jak najbardziej niezależnymi drogami wieść do przodu. Różne sposoby na życie. Natomiast, wiesz, ja wychodzę z założenia, jeżeli na przykład rozmawiam w życiu, czasem mi się to zdarza z osobami o Bogu, o perspektywie zdefiniowania się. Czy, czy Bóg jest, czy nie ma w ich życiu? Czy, czy im odpowiada taki koncept? Jak się w ogóle odnajdują, czy czują Boga, czy nie czują Boga. Oczywiście znowu przypominam, jak to często czynię, że tutaj nazewnictwo bardzo ważnym jest, żeby nie zwracać uwagi za bardzo, nie przywiązywać się do nazewnictwa. Wiesz, słowo Bóg tak bardzo może kojarzyć się religijnie, ale nie musimy wcale używać tego określenia. Możemy użyć jakiegokolwiek innego. Wszechświadomość, wszechświat. Nie ma takiego znaczenia, Jakiej etykietki użyjemy? Znaczenie ma, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. O co chodzi, kiedy używam takiego skrótu myślowego, jak Bóg, Wszechświat, Nadświadomość, Wszechświadomość. Chodzi mi o, o odczucie, że jest coś jeszcze, jakaś jeszcze świadomość w tym wszystkim, w życiu, w rzeczywistości, poza mną samym. Że jest inteligencja w tym wszystkim. Nie tylko ja istnieję, nie tylko ja jestem świadomy nie tylko wiesz ludzie wokół, ale jeszcze to wszystko zawiera się w jakiejś większej świadomości, w większej inteligencji, w większej mądrości. Innymi słowy nie jest to wszystko tak naprawdę jakąś przypadkową zupą, przypadkową chaotyczną mieszaniną, że się fart traf przytrafił i, i wiesz pojawiło się życie. Że świadomość to jest po prostu, wiesz, jakaś tam iluzja tak naprawdę. Że wszystko to jest materialne, czy jakieś impulsy elektromagnetyczne, biochemiczne reakcje i tak dalej, które wszystko mogłyby, czy aspirują do wytłumaczenia wszystkiego z miłością włącznie. Istnieje taka szkoła postrzegania świata. Można jednakowoż zupełnie inaczej czuć w sercu. I teraz... Są osoby, które, dla których w ogóle taki koncept nie istnieje, czuć coś w sercu, gdyż serce dla tych osób no to jest organ wewnętrzny ciała, który pompuje krew, ma te komory i tak dalej. Natomiast istnieją osoby, dla których serca istnieje też w innym wymiarze, w innym znaczeniu jako symbol odczuwania istnieje cała ta płaszczyzna duchowa i w ogóle. No i mamy zupełnie niezależne od siebie jakże zupełnie inne. Wiesz, koncepty postrzegania świata, postrzegania życia, odczuwania. Właściwie tak, tak. Jedna, gdzie jedna osoba odczuwa swędzenie na skórze, druga osoba odczuwa ciepło w sercu. I wcale nie podwyższone ciśnienie. <śmiech> nie to ciepło. <śmiech> w każdym razie... Wiedzieć. Wiesz... Ja wychodzę z założenia, że albo, ciebie, albo wiesz po prostu, że, że Bóg istnieje, albo wiesz, że, czy, czy w ogóle Go nie czujesz. Może tak będzie łatwiej to ubrać słowa. Czujesz Go, czy tę wszech, wszechświadomość? Albo to czujesz, że istnieje coś takiego, coś więcej, w czym się zawieramy, co, co cały czas nas otacza, jest wszystkim, przenika wszystko. Że to wszystko jest napełnione jakimś zamysłem. Sensem. Albo to czujesz, albo tego nie czujesz. I o wiele bliższym Ci jest, powiedzmy, ten taki materialistyczny sposób postrzegania. W którym, wiesz, na swój sposób bezpieczniejszy, gdyż, gdyż możesz to wszystko wyjaśnić, możesz przytoczyć. Jakieś równania, jakieś schematy, wykresy i to wszystko widać, gołym okiem, zobaczyć pod mikroskopem coś. To wszystko jest takie wtedy bezpieczne, gdyż możemy to faktycznie empirycznie, jak to się mówi, postrzegać. Natomiast z tym, tym Bogiem, z tym yy, lirycznym sercem, no nie, nie da się tego właściwie tak, tak dosłownie postrzegać. Dosłownie. To jest zupełnie inny wymiar. W innym znaczeniu się to postrzega. Inaczej, na inny sposób. Nie mogę Boga dotknąć w taki sam sposób, jak dotyka mi jabłka. Ale mogę być jednocześnie jak najbardziej... Mogę mieć, Może być dla mnie oczywiste, że, że Bóg istnieje. Że jest ze mną. Że ja jestem w Nim. Jego częścią. Że wszyscy jesteśmy Jego częścią, że jesteśmy zatopieni. Ten świat jest Jego ekspresją. Ten i inne. Jednakowoż jest to jakaś taka wiedza, którą trudno racjonalnie wyjaśnić, wiesz? Są takie przypadki, są takie osoby, które rozpoznają w sobie nawet jak nie mówić o Bogu w zupełnie innych tematach. Rozpoznają w sobie pewne rzeczy, pewne przekonania, że coś jest dla nich oczywiste, ale nie potrafią tego wyjaśnić. Skąd to się wzięło? Racjonalnie nie potrafią tego wyjaśnić. Po prostu to wiedzą. Po prostu coś wiesz. Ale nie potrafisz, nie możesz tego racjonalnie wskazać, skąd to wiesz. Przykład z innego tematu niż, niż Bóg. Kwestia tak zwanej drugiej połowy. Wiesz, ten model, że istnieje jedna, druga połowa, jedna dusza, jedna istota, Tobie przeznaczona, której Ty też jesteś przeznaczeniem, że ona gdzieś tam jest. Może nie spotkacie się w tym życiu, ale to nie zmienia faktu, że, że coś Ci mówi w środku, że, że ona istnieje i Oczywiście są też istoty, które miałyby na to nadzieję. Ale są też istoty wśród nas, które po prostu to wiedzą. I te istoty, które to wiedzą, nawet jeżeli jeszcze nie spotkały tej swojej drugiej połowy, miałyby pewnie trudności w wyjaśnieniu, skąd to wiedzą. Ja bym miał takowe trudności teoretycznie, ale ja bym odpowiedział tobie od razu z marszu, gdybym był o to zapytany jakiś czas temu, odpowiedziałbym, że ja to wiem, gdyż przyszłem z tą wiedzą na świat, po prostu. Wyposażyłem się w nią, zadbałem o to wcześniej, na duchowym planie, żeby to wiedzieć, żeby to było wpisane, jak gdyby w moją matrycę, wpisane we mnie jako pewnik, jako oczywistość niekwestionowalna, bezdyskusyjna. Nie muszę wiedzieć, Dlaczego? Nie muszę wiedzieć skąd, jak po prostu wystarczy zdać sobie sprawę, że to istnieje. I tyle. Czytać z siebie. To jest jak najbardziej możliwe, a fascynujące, że takie coś może mieć miejsce i domyślam się, że w różnych bardzo tematach można rozpoznawać w sobie takie, w cudzysłowie, irracjonalne przekonania, że coś wiemy, coś jest dla nas pewnością, ale nie wiemy skąd, nie wiemy dlaczego. Jesteśmy tego pewni. Po prostu potrafimy tylko stwierdzić, że jesteśmy tego pewni już. Na przykład, że na coś tam zasługujemy. Jest dla nas oczywiste, że na coś tam zasługujemy. Są na przykład osoby, które, dla których oczywistością jest yy, odczuwanie siebie jako istoty, że rzeknijmy to, określmy tak trochę żartobliwie, arystokratycznej. I to mogą być, co ciekawe, istoty, które wcale nie żyją w jakimś arystokratycznym, szlacheckim otoczeniu, wcale nie są wiesz, jakoś dobrze urodzone, jak to się mówi dalej. ale to może nie zmieniać faktu, że coś w nich jest takiego, co sprawia, że od dziecka czują, czują to w sobie i zachowują się tak adekwatnie, analogicznie. Czują od początku samego, że im się należy coś więcej, że, że przynależą do do zupełnie innej sfery. I też trudno to wyjaśnić, ale ten pogląd, skąd to w nich jest, ale w praktyce ten pogląd okazuje się kształtuje całe ich życie, całą mi rzeczywistość do przodu i być może jest bardzo brzemienny w skutkach. Potem, z biegiem czasu, że taka osoba faktycznie jej przyszłość układa się wcale nie w taki przewidywalny deseń, że ona jest z jakiejś tam, powiedzmy, ubogiej rodziny i wiedzie ubogie życia, tylko okazuje się, że ona zupełnie w innym kierunku, jakby naturalnie, jakby magnes ją przyciągał, podąża i, i się wpasowuje bardzo zgrabnie w to wszystko. Chociaż wydawałoby się, że z tamtej układanki nie pochodzi. A jednak ma w sobie wiarygodną wibrację, ton, aurę. Nazwijmy, jak chcemy. Hmm. Która sprawia, że jest bardzo komplementarna do całej tej arystokracji. Tak znowuż żartobliwie określmy. I to samo jest z Bogiem. Że można czuć, że Bóg istnieje. Po prostu wiedzieć to. Można to po prostu wiedzieć. I stąd też... Ale wiesz, wiedzieć w taki... Nie taki materialny, empiryczny sposób. Tylko w taki nadanaturalny, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić. Myślę, że wiesz o co chodzi. I teraz wracając do tej wiary i nadziei. Dlatego ja osobiście preferuję bardziej określenie wiedzieć. Wiara to jest dobry skrót myślowy, ale wiedzieć to określenie przekonania od rądy jest już bardziej trafne, bliższe sensji. Przekonanie. Jakże brzmi lepiej niż po prostu wiara. Wiara nie jest zła, ale przekonanie określa moim zdaniem to bardziej precyzyjnie istotę sprawy. Więc wracając do meritum, jeżeli obierasz rozmyślnie w swoim życiu jakieś podejście, które myślisz, że będzie tobie sprzyjać, taki jest cały zamiar. Żeby tobie sprzyjało. Czy, czy podejście, z którym po prostu jest tobie dobrze. Które jest ci bliskie, w którym się odnajdujesz. Które jest twoje. W sensie, że czujesz, że jest twoje. Czujesz, że to jest naj, najbardziej twoją naturą. Taki sposób postrzegania świata. Takie wartości. Takie priorytety. To teraz może to być dla ciebie oczywistość i przekonanie. A może po prostu być to kwestia nadziei. Kiedy jest to kwestia nadziei, to to tak jakby widać niemalże jak na dłoni, że to tak naprawdę nie jest twoją prawdą, to tak naprawdę nie jest twoją naturą, tylko jest to bardziej czymś w rodzaju twojego marzenia, że może byśmy chcieli, chcielibyśmy, chciałbym, czy chciałabym. Ale wiesz, jeżeli czegoś chciałbym, to nie jest synonim oczywistości, że, że to jest moja natura, to jest moja prawda, że takie noszę w sobie przekonania. Prawdopodobnie noszę w sobie inne przekonania, które wymagałyby ode mnie przeprowadzki, w cudzysłowie, z jednego modelu myślenia na inny. Ale póki się nie przeprowadzę, to mogę co najwyżej mieć nadzieję. Mogę co najwyżej snuć marzenia, snuć Fantazje. Podczas kiedy prawda we mnie jest jakaś inna. Na tym polega różnica. Nadzieja, wiara. Nadzieja, a wiedza. Nadzieja, a przekonanie. Oczywistość. Twoja prawda. Twoja natura. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? jeżeli chodzi o obieranie odpowiedniej postawy w życiu. Tego tak zwanego pozytywnego myślenia w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie. Ważne to jest, może się domyślasz, w takim sensie, że kiedy twoje postrzeganie świata, na przykład weźmy ten einsteinowski wszechświat, który tobie sprzyja lub nie, zależy jak zdecydujesz, którą obierzesz drogę. Einstein zadał kiedyś takie pytanie, czy, czy stwierdził, że to jest bardzo istotne. U podstaw leży, żeby sobie zdecydować, czy żyjemy w sprzyjającym wszechświecie. W wszechświecie, którego naturą jest nam sprzyjać. Naszym ukrytym pragnieniom, najprawdziwszym, najgłębszym serca. Czy żyjemy w takim wszechświecie, czy bardziej po prostu w neutralnym w w środowisku, którego nie obchodzi w ogóle co, o czym my sobie tam bojamy i tak dalej. I, I co najwyżej będziemy mieli farta, ale tak naprawdę musimy się we wszystko więc przebijać i tak dalej. Nasz wybór, twój wybór, mój wybór. I ten wybór będzie rzucał cień lub światło na całe nasze życie do przodu. Łatwo się domyślać. Jaki to będzie wpływ, jeżeli będziemy podchodzić do życia w w takiej formie, jak gdyby to była dżungla, przez którą trzeba się, wiesz, przebijać, żeby móc w ogóle ruszyć choćby te kilka kroków do przodu, maczetą. A jaki byłby to wpływ, kiedy faktycznie byłoby dla mnie, byłoby moją prawdą, że wszechświat mi sprzyja. Jak to niektórzy mówią żartobliwie, konspiruje za moimi plecami na moją korzyść. Czy ja to wiem, czy nie w danym momencie, w danej chwili, czy rozpoznaję, czy nie sposoby, na jakie wszechświat konspiruje, kolaboruje, żeby realizować, żeby, żeby harmonizować z pragnieniami mojego serca, no to już jest inna kwestia. Nie muszę tego wszystkiego rozumieć, nie muszę tego wszystkiego dostrzegać. Najważniejsze jest i właściwie jedyną ważną rzeczą jest, żebym ja był o tym przekonany. I reszta będzie dziać się sama. Wystarczy, że będę przekonany. To jest różnica. Być o czymś przekonanym, a mieć po prostu nadzieję. Mieć szczerą nadzieję. Mieć gorącą nadzieję. Mieć wysoką, intensywną nadzieję. Jakkolwiek by nie było nadzieja, pozostaje nadzieją. Natomiast jeżeli jestem o czymś przekonany, to jestem o czymś przekonany. To jest zupełnie inna kwestia. Mająca zupełnie inny potencjał mocy twórczej oczywistość. Dlatego Ronda zwróciła uwagę, że przekonania tworzą twoją rzeczywistość bez względu na to, czy są prawdziwe, czy nie. Czyli bez względu na to, jaki związek z tą rzeczywistością mają, czy są słuszne, czy są fałszywe, czy są um, sprzyjające, czy niesprzyjające. Jeżeli są twoimi przekonaniami, to one będą tworzyć twoje życie. Właśnie przez tą moc oczywistości, twojej oczywistości, oczywistości w tobie, twojej prawdy. Innymi słowy dochodzimy do takiego meritum, że co tworzy twoją rzeczywistość, to twoja prawda. Co jest dla ciebie prawdą, tworzy twoje życie. Stąd te cytaty zwracają uwagę, one są dla mnie ważne w tym znaczeniu, że one przypominają mi o, o, tym, o tej różnicy, o tym, że jeżeli mi na czymś zależy, to ważne jest, czy to coś jest w sferze mojej prawdy, czy to coś jest w sferze mojej nadziei. To też mi przypomina, co ta, gdzie ja mogę znaleźć tak naprawdę w praktyce rzeczy odpowiedzialne za tworzenie mojego życia, za tworzenie mojej rzeczywistości. Mogę je znaleźć w przestrzeni tego, co jest moją prawdą. Czyli wystarczy, że sam siebie zapytam, co jest moją prawdą, co jest moją oczywistością i zyskam odpowiedź, co jest silnikiem mojego życia, moją siłą napędową. Stąd ta moc tych cytatów. Stąd ich znaczenie, że wiesz, one na to wskazują, co tak naprawdę jest tym paliwem, gdzie znajduje się bak, <śmiech> że tak powiem. Wiesz, to jest potencjalny temat, który można by poprowadzić szeroko w jakieś tam dygresje, na przykład opowiadając, wnikając w takie zagadnienie, w jaki sposób przenieść coś ze sfery nadziei do sfery twojej oczywistej prawdy. I powiem tobie, o ile nie chcę tak bardzo teraz wnikać w tą dygresję, gdyż chciałbym skupić się na tych cytatach, złotych myślach, o tyle powiem tobie taką moją konkluzję osobistą w tym temacie, że to nie jest kwestia w jaki sposób przenieść coś ze sfery nadziei do sfery Twojej oczywistej prawdy. Tylko moim zdaniem o wiele lepiej przyjrzeć się, co, co jest tą Twoją osobistą prawdą. Czyli odnaleźć tą prawdę, zamiast coś na siłę wpychać tam. <śmiech> wiesz, Gdyż pamiętasz, jak powiedziałem, że w tej sferze Twojej osobistej prawdy jak zdajesz sobie sprawę, że coś tam jest, nie potrafisz wytłumaczyć, skąd się tam wzięło. Właśnie o to chodzi, że te rzeczy tam już są. To już jest komplet. I to już jest odpowiedni zestaw. To już jest wystarczający zestaw. Wszystko, czego potrzebujesz, już tam jest. Nie potrzebujesz niczego tam wkładać. Potrzebujesz to tylko... Odkryć. Potrzebujesz sięgnąć ręką w przenośni i odkryć. Wniknąć w siebie i rozpoznać. I to jest wtedy o wiele lepsza sytuacja, o wiele bardziej Tobie sprzyjająca, dlatego że nie potrzebujesz niczego w nic przekłuwać, niczego wiesz, w, na siłę przekonywać się do niczego nie potrzebujesz. Wystarczy rozpoznać. Co Ci w duszy gra? Co jest pragnieniem twojego serca? Co ci serce w ogóle mówi? O czym? Tam między innymi jest ta informacja o Bogu. Czy, czy, czy Bóg jest wpisany w twoją rzeczywistość, czy nie? Nie ma błędnej odpowiedzi. Ale tam jest twoja prawda. Potrzebujesz tylko tam zajrzeć, spoglądać. Raczej spoglądać niż zajrzeć jednorazowo, dlatego że to jest proces. Nierzadko bywa tak, że odkrywamy to stopniowo. Jedno po drugim, z biegiem czasu. Też w międzyczasie dojrzewając do tego, żeby coś rozpoznać. Jakiś czas wcześniej mogliśmy nie być gotowi, żeby coś dostrzec. Potem dopiero, jakiś czas później, może się to przed nami objawić. Cały proces odkrywania się przed nami kart. Nie jest ważne, kiedy. Ważne, czy my w ogóle patrzymy w tą stronę, w tym kierunku, w siebie. Żeby odkrywać, żeby nasłuchiwać własnego wewnętrznego głosu. Własnego, przede wszystkim, własnego wewnętrznego głosu. Gdyż tam odnajdziemy, odnajdujemy własną prawdę, tą oczywistość, te przekonania, co jest dla nas prawdziwą oczywistością. Tam, Odnajdziesz swoje prawdziwe pasje na przykład. I, te, I to, czego naprawdę w życiu pragniesz. A nie to, co dyktują nam jakieś trendy, moda, stereotypy. Okej. Okay. Zerknijmy dalej. Zwątpienie, to następny cytat. Zwątpienie to stuprocentowa wiara w coś, czego nie preferujesz. Właściwie nigdy w nic nie wątpisz. Zawsze kompletnie w coś wierzysz. Pytanie w co? Jeszcze raz przeczytam. Zwątpienie to stuprocentowa wiara w coś, czego nie preferujesz. Właściwie nigdy w nic nie wątpisz. Zawsze. Kompletnie w coś wierzysz. Pytanie w co? Cytat Baszara. W ogóle Baszar to osobna, fascynująca kwestia, ale nie będę się teraz rozpowiadał w tym temacie, tylko skoncentruję się na samym cytacie, gdyż jest niesamowity, jest, jest jednym z moich ulubionych definitywnie cytatów. Bardzo błyskotliwa myśl, która wskazuje, faktycznie demaskuje, czym tak naprawdę jest zwątpienie. Ha! Gdzie, wiesz, ten cytat rozpościera przed nami taki zaskakujący sposób postrzegania, w którym zwątpienie nie jest tak naprawdę zwątpieniem, tylko jest wiarą w coś innego. Jeżeli na przykład wątpię, że dostanę co tam dostanę, powiedzmy yy, Ferrari pod choinkę, to w świetle tego cytatu ja tak naprawdę nie wątpię, że dostanę Ferrari pod choinkę. Ja tak naprawdę wierzę, czy jestem wręcz przekonany, że go nie dostanę. I o to w tym chodzi tak naprawdę, że, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak brak wiary, Istnieje wiara w coś. Pytanie tylko w co? Mogę wierzyć, że coś istnieje lub wierzyć, że nie istnieje. Mieć takie przekonanie w sobie. Wiesz, dlaczego to jest istotne? Dlaczego ten cytat może pomagać? Czy dlaczego mi pomaga? Dlatego, że wiesz, on demaskuje. Demaskując zwątpienie, że zwątpienie nie istnieje, nie mam się czym zniechęcać. Gdyż wiesz, zdając sobie sprawę, że w coś wątpię, jeżeli na czymś mi zależy, ale wątpię w, co? W, to, w to coś, to może mnie zniechęcać. Natomiast ten cytat mówi mi, że ja tak naprawdę w to nie wątpię. Ja tak naprawdę mam w sobie inne przekonanie, które nie harmonizuje z tym czymś. Więc wiesz, to tak jakby mi podpowiada, wskazuje mi prawdziwe sedno sprawy i to znowuż pozwala mi coś z tym zrobić wreszcie. Postrzeganie tego po prostu jako zwątpienie nie pozwoliłoby mi. Znacznie trudniej byłoby mi coś z tym zrobić. Mógłbym, mógłbym pytać sam siebie, dlaczego w coś wątpię. Natomiast ten cytat skraca mi drogę. Uświadamiając mi, że ja w to nie wątpię. Uświadamiając mi, że ja mam w sobie jakieś przekonanie, które nie stoi w zgodzie, z kierunkiem, który rzekomo mnie interesuje. Więc albo potrzebuję jakoś zmodyfikować to przekonanie, coś z nim zrobić, może wyrzucić wręcz, albo kierunek, który uważam, że jest dla mnie słuszny, słuszny nie jest. Może potrzebuję zmodyfikować lub wręcz całkowicie zmienić kierunek. Natomiast to zwątpienie tak zwane, Stanowi po prostu znak, nic innego jak znak mówiący mi, że nie jestem na dobrej drodze. Albo nie jestem na dobrej drodze, albo nie jestem dobrze wyposażony. Czyli um, nie wrzuciłem odpowiedniego biegu, <śmiech> jakby to powiedzieć w sobie. Czyli nie skalibrowałem przekonań. O, takujmy. Kiedy mam bowiem dobrze skalibrowane przekonania, wszystko wiesz ustawione we mnie dobrze... I lub kiedy mam odpowiedni, właściwy kierunek dla mnie, to nie ma żadnego zwątpienia. Co jest? Jest pewność, jest przekonanie, jest wiedza, jest oczywistość. Na przykład wiem, co jest moją pasją, nie przypuszczam, nie wydaje mi się, nie mam nadziei, że dana kwestia mnie pasjonuje. Ja po prostu to wiem. Natomiast, hmm, zwątpienie, w świetle cytatu Baszara, to jest niesamowite, że w ogóle przestaje istnieć, faktycznie, tylko pozwala ten cytat nam postrzegać sytuację w taki sposób, że istnieją tylko przekonania, tylko jasz, że istnieje tylko wiara, tylko jasz. Tylko wiedza, tylko nasza osobista prawda. Pytanie tylko, w co wierzysz? Co wiesz? Co jest twoją tą prawdą? Co jest twoją rzeczywistością. I wiesz, jak ta twoja prawda, czy twoje prawdy powinienem rzec, bo jest ich zwykle więcej niż jedna, kiedy twoje prawdy stykają się z tak zwaną rzeczywistością, to następuje taka, wiesz, znowuż kalibracja tej rzeczywistości teraz. Czyli tak jak papierek lakmusowy. Następuje wybór selektywny, co sprzyja, co harmonizuje z twoją wewnętrzną prawdą, a co nie. I ty możesz sobie zdawać sprawę z tego wyboru, który ma gdzieś tam miejsce pod maską, za kulisami, Rozpoznając coś, że jest twoje, że czujesz się w czymś jak ryba w wodzie lub też rozpoznając z drugiej strony coś, że nie czujesz się z tym komfortowo, że czujesz jakąś sztuczność, potrzebujesz się do tego przekonywać, potrzebujesz się do tego motywować, mobilizować. I od razu pojawiają się te nadzieje lub wręcz może to zwątpienie. Przy wszystkim, co tak naprawdę nie jest Twoje, nie jest Twoją naturą lub nie jest nią jeszcze. Dlatego ten cytat jest dla mnie wartościowy, gdyż mi się bardzo podoba takie ujęcie sprawy, że nie istnieje zwątpienie. Istnieje tylko stuprocentowa wiara w coś. Ten cytat jest też ważny dla mnie z innego powodu, gdyż on jest bardzo budujący. Przedstawiając taką sytuację, w której ja mam zawsze stuprocentową wiarę w coś. <śmiech> I zwątpienie, wiesz, zwątpienie insynuowałoby istnienie bardzo niskiej procentowo wiary której już nie warto wiarą określać. Że za mało jest we mnie tej wiary czy przekonania. Można by wtedy rzec człowieku małej wiary. <gry> Natomiast tutaj rozpościera się zgoła inna sytuacja, w której nie ma czegoś takiego jak mały procent wiary. Zawsze jest stuprocentowa. Po prostu nie zawsze Patrzymy w odpowiednim kierunku. Jeżeli patrzymy w nieodpowiednim kierunku, to to nam się jawi jako zwątpienie, między innymi. To nam się jawi jako nadzieja, między innymi. Może się jawić w taki sposób, w takiej formie. Jeżeli natomiast patrzymy w odpowiednim kierunku, to nam się będzie jawić jako pasja, jako oczywistość, jako nasza druga skóra, niektórzy by powiedzieli. Zerknijmy dalej. Wskazówka względem skuteczności własnych zamiarów pragnień ITP. Cytat, tak. Gdy zaakceptujesz jakiś pomysł, mając odprężony umysł, podświadomość przyjmie go i zacznie pracować nad jego realizacją. Joseph Murphy, potęga podświadomości. Hmm. ten znowuż cytat, ta myśl jest dla mnie wartościowa w tym znaczeniu, że przypomina mi taką wskazówkę. Um, kiedy jeszcze lepiej jest nasycać siebie odpowiednim paliwem, czy, czy wiesz, jak to mówiłem, rzucać coś ziarno żeby zbierać odpowiednie plony, takie, jakich naprawdę pożądamy, jakich naprawdę chcemy, to jak można sobie pomóc, żeby to paliwo było, czy to ziarno, jak najlepsze, jak najwyższej jakości, to można to sobie, można sobie pomóc, koncentrując się na tym, w stanie odprężenia, w stanie relaksu. Właściwie czym głębszy relaks, tym lepiej. Dlatego, wiesz, możemy odnieść się do cytatu Josepha Murphy'ego jako do punktu wyjścia, który wskazuje nam kierunek, ale możemy, wiesz, rozwinąć skrzydła i pójść znacznie dalej. Wiesz to odprężony umysł to jest dosyć ogólnikowe, ogólnikowe określenie które mówi, że możesz myśleć o tym, czego chcesz, co jest twoją prawdziwą naturą, możesz się koncentrować w każdej chwili, ale możesz zadbać o to, wiesz, kiedy, może tak, kiedy zadbasz o to, żeby myśleć o tym w stanie odprężenia, czyli najpierw się odprężyć, zrelaksować, wprawić w odpowiedni nastrój, sprawić sobie odpowiednią aurę, klimat. Kiedy o to wszystko zadbasz i wtedy będziesz koncentrować się na tym, czego chcesz, na Twojej prawdzie, na Twojej oczywistości, na Twoich wartościach, na Twoim kierunku wyznaczanym przez, przez Twoje serce. Jeżeli w takiej formie będziesz się na tym koncentrować, to Joseph Murphy przynajmniej twierdzi, że wówczas to będzie miało większą siłę przebicia, większą skuteczność. Taka ciekawa rzecz, którą możemy, ja mówiłem, że możemy rozwinąć skrzydła, możemy pójść z tym znacznie dalej i wiesz, jest cały szereg w ogóle różnych sposobów ciekawych, w jaki sposób można pójść z tym dalej i wykorzystać tą wskazówkę, żeby tłoczyć to paliwo, czy, czy ziarno w jeszcze lepszy, jeszcze bardziej skuteczny sposób. Jest szereg sposobów, od odprężenia, co mamy dalej? Po prostu intensyfikować. Te wszystkie sposoby polegają na intensyfikacji tego odprężenia. Odprężony umysł, słowo klucz. Odprężenie, odprężenie, relaks, relaks. <twek> Twoje powieki stają się ciężkie, rozumiesz? Także o to dokładnie chodzi. Czyli mamy dalej co? Mamy głęboki relaks. Wiesz, na płytkich poziomach wystarczy położyć się i ułożyć wygodnie na kanapie. Otworzyć okno latem i posłuchać ptaszków i wtedy się skupić. Ale możemy pójść dalej. Właśnie Możemy sobie na przykład zorganizować tą wonną jakąś tam kąpiel z relaksacyjną muzyką i w ogóle. Możemy wręcz medytować. To jest w ogóle osobny temat o bardzo intensywnym potencjale. Medytacja, która bardzo intensyfikuje ten stan odprężenia. Tam możemy uzyskiwać takie stopnie relaksu, czy tak głębokiego relaksu, że nasze ciało może wręcz zasnąć, podczas kiedy, co ciekawe, nasz umysł może pozostawać świadomy. Czyli innymi słowy, możesz mieć nadal świadomość, trzeźwość umysłu, pomimo tego, że twoje ciało zaśnie. Takie coś jest jak najbardziej możliwe. Nie musi być tak, że jak ciało zaśnie, to i ty zaśniesz. Tak się dzieje z automatu, ale tak nie musi być. I to jest jedna z lepszych ciekawostek w tym życiu, jakie poznałem. Bardzo interesująca kwestia, że jest możliwe, żeby uśpić własne ciało, pozostając tym samym świadomym. Wówczas to jest dopiero głęboki stan relaksu, to właśnie z tym jest podyktowane, że ciało zasypia, gdyż... Po prostu jest odpowiednio głęboki ten relaks, to odprężenie. Ale można to zrobić, przeprowadzić w taki sposób, żeby świadomość, żeby nie urwał nam się film. Żeby tą świadomość utrzymać. Medytacja jest świetnym sposobem na to, gdyż w medytacji można taki stan osiągać. Nie trzeba, ale można. Medytacja bardzo w tym pomaga w osiągnięciu takowego stanu. Pomagają też w tym inne rzeczy. Jest szereg technik. Jedną z tych technik jest technika, która zwie się hemi-sync. Są to specjalne nagrania, które wymagają, żeby yy, założyć sobie słuchawki, takie najlepiej dokanałowe i stareo, oczywiście. I, Wiesz, o ile nawet takie słuchawki nie są niezbędne, czyli nie mogą to być takie nauszne, ale już teraz pewnie jestem. W każdym razie idea tych dźwięków to są specjalne dźwięki. Tak pokrótce bardzo w uproszczeniu polega to na tym, że w prawym uchu mamy inne dźwięki niż w lewym uchu. Nie dość, że to są jakieś tam specjalne dźwięki, które niepozornie bardzo brzmią jak jakieś szumy, czy jakieś dziwne inne abstrakcyjne odgłosy, ale Idea jest taka, że w prawym uchu mamy inne, w lewym mamy inne i to sprawia, że w naszym umyśle nasz mózg to jakoś składa w jedno, powstaje rezonans i tak jakby nastrojenie się na określone fale automatycznie tym samym następuje. Czyli te serwowane niezależnie dźwięki do naszych uszu Działają jako właśnie taki stymulant, który ma nasz mózg nastroić na odpowiednią częstotliwość, tak w cudzysłowie sobie określmy. I wiesz, są różne częstotliwości. Częstotliwość snu, częstotliwość głębokiego relaksu i tak dalej. Bardzo, bardzo różne. Częstotliwość nawet twórczego, twórczej aktywności bardzo kreatywnej i tak dalej. Szerokie badanie i w ogóle w głębokie dygresje można by wchodzić w te, w te tematy. Fascynujące zagadnienie. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst Relaksu o kontekst głębokiego relaksu z jednoczesną, zachowaną świadomością, to chemisynk jest świetny do tego. Potrafi właśnie bowiem bardzo szybko sprawić, że ciało zaśnie, a my będziemy nadal świadomi. Może nie od razu się udawać, ale chemisynk może stanowić duży, duży, duży skrót w tym temacie. Aczkolwiek to jest, tak jak mówiłem, jedna z metod. Medytacja jest jeszcze jedną metodą. Jest pewnie, są pewnie jeszcze jakieś inne metody. Jest jeszcze jedna, o której chciałbym nadmienić. O której nagrywałem swego czasu zupełnie w ogóle osobną audycję dedykowaną specjalnie tej taktyce. I ona jest, myślę, najprostsza z tych wszystkich taktyk. Jeżeli szukasz najprostszego sposobu, to ja bym polecał ten. To był zresztą też pierwszy sposób, być może pierwszy u mnie, który zastosowałem jeszcze przed medytacją. Kto wie? Już nie jestem pewien. W każdym razie dla mnie on jest najłatwiejszy, wymaga najmniej zachodu i polega na tym, żeby rozpoznać, przeprowadzasz tę całą kwestię koncentracji na Twoich wartościach, na Twojej prawdzie, na Twojej oczywistości, na tym czego chcesz, czego pragniesz, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie jak najlepiej chcesz postrzegać siebie i tak dalej tym podobne. Myślisz o tym wszystkim, koncentrujesz się na tym chwilę przed zaśnięciem. Tak niepozornie brzmi, ale w jaki sposób złapać, uchwycić tę chwilę przed zaśnięciem? Bardzo trudno. Być może jest to niemożliwe. Nie musisz dosłownie złapać tej chwili przed zaśnięciem. Chodzi mniej więcej, żeby tam się znaleźć. Mniej więcej. Czyli, żeby ci się film urwał właśnie wtedy, kiedy koncentrujesz się na tym, czego naprawdę pragniesz. Na najgłębszym pragnieniu, czy na najgłębszych pragnieniach Twojego serca, Twojej duszy. Jak ci się film ma urwać, tak jak każdej nocy ci się urywa, to niech się urwie właśnie wtedy. I to jest najlepsze, co ci może spotkać. Wtedy, wtedy najskuteczniej zasiewasz to ziarno. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów wówczas, którego efektem ubocznym może być to, że mogą się pojawić wręcz jakieś sny gdzieś tam mające związek z tym, z Twoimi pragnieniami itd. Ale to jest efekt uboczny. Najważniejsze jest to, że praktykując w ten sposób zasiewasz ziarno w bardzo skutecznej formie. Gdyż przebywając właśnie w tym stanie, na skraju dosłownie wręcz już, wiesz, tego snu i jawy, chwilę przed tym, jak Ci się urwie film i zapadniesz w błogą nieświadomość, to tam jest, naj, naj, jesteś najbliżej jak gdyby własnej podświadomości, najbliżej tego twórczego mechanizmu, który za tym wszystkim stoi. Najmniej jest tych innymi słowy, rozpraszaczy świadomego, ograniczonego umysłu, który to umysł nie, nie za bardzo, nie zawsze idzie tak wiesz, w parze z sercem i umysł racjonalizuje, analizuje, mieli, kieruje się tym, co na zewnątrz, niepotrzebnie zupełnie, podczas kiedy to, to jest tylko forma, skorupka. Jest taki świetny cytat, który bardzo lubię, że umysł, w którym umysł jest określony jako, że jest niczym zabawka w ręku dziecka, je, że jest orężem słabym, tępym i bezsilnym, niczym zabawka w ręku dziecka. Cytat z Christopera Isherwooda z książki w Polsce wydanej pod tytułem Samotność. Bardzo go lubię. A w tym stanie na skraju snu i jawy tego umysłu prawie już nie ma. I więc on tam nie będzie, wiesz, walidował, sabotował naszych prawdziwych pragnień. Będziemy mogli wreszcie spotkać się Twarzą w twarz, z własną podświadomością. Twarzą w twarz, z naszym wyższym ja. Z samym, z samą sobą. Z własną esencją. Na tym ta taktyka polega. Ok, hmm. Zerknę sobie dalej. No, dochodzę do godziny. Dzisiaj nie przeczytam wiersza, co jest ciekawe. Tak spontanicznie mówiłem, że czytam często, ale nie zawsze. Na dzisiaj nie przygotowałem wiersza do przeczytania. Myślę, że ostatni jeszcze cytat na dziś przeczytam jakiś. Haha, ha, ha. patrzę w notatki. Pamiętaj o tym, iż nie warto ograniczać się logicznym myśleniem. No właśnie, to świetny właśnie przypominacz a propos tego cytatu innego, który przytoczyłem przed chwilą. Nie warto ograniczać się logicznym myśleniem. Inny cytat, który poniekąd idzie w parze z tym. Najlepsza wersja, jaką twój fizyczny umysł jest w stanie sobie wyobrazić, to najmniej prawdopodobna wersja, jaką twój wyższy umysł może sobie wyobrazić. Ha. Ja tutaj przepraszam. Errata. Tamten cytat o yy, umyśle... Nie jest z Christophera Dlaczego ten Isherwood? W ogóle kto to jest? Dlaczego on mi przyszedł na myśl? Jest z Jana Piersa. Ciekawe. Ha, to mnie dopiero zaskoczyło. I Byłem przekonany, że to jest z Christophera Isherwooda. Teraz patrzę, że mam ten cytat właśnie w notatkach. Ludzki racjonalizm jest orężem słabym, tępym i bezsilnym, niczym zabawka w ręku dziecka. I Jan Piers, który droga. Ciekawe. Czemu mi się to tak pomyliło z tą książką samotność? Ha? To jest zagadka, którą mam do rozwiązania. Bardzo coś intrygującego. Rozwiązać tę zagadkę na marginesie. <głos> w każdym razie <głos> mamy te cytaty, które, te wcześniejsze cytaty, może jeszcze raz je przeczytam. Pamiętaj o tym, iż nie warto ograniczać się logicznym myśleniem. To jeden cytat. I drugi cytat. Najlepsza wersja, jaką twój fizyczny umysł jest w stanie sobie wyobrazić, to najmniej prawdopodobna wersja, jaką twój wyższy umysł może sobie wyobrazić. No i ten ludzki racjonalizm jest słabym, tamtym bezsilnym, niczym zabawka w ręku Dziecka. Dlaczego te cytaty znowuż? One wskazują na to, że innymi słowy logika nie jest, czy tak zwany rozsądek, ale przede wszystkim logika, czy to co, właśnie, to, co mówiłem jako ludzki umysł, perspektywa ludzkiego umysłu, logiczne myślenie, racjonalne tak zwane myślenie, to nie jest coś, co nam sprzyja, kiedy chcemy się kierować w życiu tym, czego naprawdę pragniemy. Mamy dwie drogi. Możemy wziąć to, czego naprawdę pragniemy i skonfrontować z tak, tak zwaną rzeczywistością i żeby wyprowadzić z tego jakiś wspólny mianownik, jakiś kompromis, co zwykle nie jest przyjemne i zwykle bardzo nam umniejsza <śmiech> efekt, rezultat końcowy. Um, gdyż kiedy sobie to wiesz zweryfikujemy i tak dalej, no to zostanie nam, coś tam nam zostanie, no i to coś tam, co nam zostanie, obierzemy sobie za, za nasz cel, z którego i tak pewnie tylko pewien procent, bo zwykle tak chyba jest, że pewien procent możemy uzyskać, może nie 100, więc jaka to perspektywa, że możesz uzyskać co najmniej pewien procent, co najwyżej pewien procent tej szczątkowej resztki, która ci została po tym, jak została przeprowadzona ta konfrontacja z rzeczywistością. To bardzo nie działa na korzyść. Istnieje taki pogląd, takie postrzeganie, że jeżeli chcesz kierować się tym, co w sercu, to nie warto mieszać do tego umysłu, nie warto mieszać do tego logiki. Logika, rozsądek i tak dalej. Dobrze mieć świadomość tego, co mają do powiedzenia, ale absolutnie nie warto, żeby znajdowały się w Twojej radzie nadzorczej, że tak powiem. Żeby razem z Tobą trzymały ster. Ster masz trzymać Ty. I wówczas nad Twoim życiem będzie górowała stuprocentowa wizja tego, czego pragniesz i rzeczywistość wokół Ciebie będzie się dostosowywać w różnym stopniu, co, naj co prawda, ale jednak do tej stuprocentowej wizji. Czyli innymi słowy, jeżeli jednak będzie szansa na coś, żeby się ziściło, to z tej szansy będzie można skorzystać. Będziesz w stanie z tej szansy skorzystać, dlatego że nadal masz tą stuprocentową wizję nad sobą. Nadal się nią kierujesz. Nadal przez jej pryzmat postrzegasz życie. Innymi słowy, nadal patrzysz w tym kierunku. Natomiast jeżeli przeprowadzasz weryfikację sobie najpierw i myślisz, ile tak naprawdę będzie z tego możliwe i próbujesz wyprowadzić jakiś kompromis i tak dalej. to jak się okaże z biegiem czasu, że może jednak coś zostało źle oszacowane, a może coś zmieniły się okoliczności, może pojawiły się jakieś nieprzewidywalne czynniki, wiesz, jest cała masa różnych rzeczy, które mogą się pozmieniać, pomodelować, my nie jesteśmy wszechwiedzący, to wówczas możesz nawet tego nie doświadczyć, dlatego że po prostu nie spoglądasz w tym kierunku zrezygnowałeś lub zrezygnowałaś z tego dawno temu w procesie odrzucania tego, co tak naprawdę uznałeś, czy uznałeś za nierealne, nierzeczywiste, za mrzonkę. Lepiej mieć coś, moje zdanie jest takie, że lepiej mieć coś w świadomości i utrzymywać i żeby się to nie ziściło niż żeby przeszło koło nosa, gdyż sami Kiedyś tam uznaliśmy, że to jest nierealne. I tą myślą chciałbym zakończyć dzisiejszy rozdział Mulium. Jednocześnie kolejny, ciąg dalszy, w specjalnym cyklu dedykowanym złotym myślom, moim ulubionym, najcenniejszym. Jeszcze tych odcinków sporo pewnie czeka, gdyż zbiór jest obszerny, staty inspirujące do oj wielu, wielu, wielu myśli. Dzisiaj przytoczyłem kolejne kilka. Także dziękuję Tobie serdecznie za całą uwagę i czas spędzony dzisiaj ze mną w mulium. Życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczora lub nocy oraz zapraszając do wysłuchania kolejnego rozdziału. Mówił Tomas